000. Widzę na zegarze. Proszę, jak ładnie i jak punktualnie. Przed wami, przed mikrofonem Paulina Bernard a za konsoletą realizatorską Mikołaj Wichrowski i przed nami, tutaj wszystkimi zgromadzonymi słuchającymi, rozmowa o 17.10 z dr Edytą Bong z Uniwersytetu SWPS w Sopocie. O tym, czym właściwie jest aktywne starzenie się i jaki wpływ ma na nie terapia tańcem. Ja nie mogę już się doczekać tej przeciekawej rozmowy. Oprócz tego przygotowaliśmy też dla Was konkurs, o którym przypomnę jeszcze za moment, nie teraz. <śmiech> teraz jeszcze e, nie, nie ma na niego czasu, przyjdzie na niego pora. No i zostańcie z nami, bo patrolujemy jeszcze przez godzinę. he counted line over I asked Jimmy if I asked you kiss He said, well, yeah, I think you oughta So we found a little spot where we can watch the sunset sink on down in the water Spear, cause it's time Macie jakieś plany na czwartek 23 kwietnia. Bo jeśli nie, no to ja przychodzę z pomocą, bo możecie wybrać się na koncert Tomasz Chyła Quintet w klubie pod minogą. No, bo rozdaję dzisiaj taką jedną wejściówkę podwójną, także możecie nawet kogoś ze sobą zabrać na taki koncert, a żeby wygrać, wystarczy, że wyślecie do nas SMS-a o treści Afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiecie w tym SMS-ie na pytanie konkursowe, a dzisiaj pytam Was o to, jak na co dzień dbacie o naszą planetę?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 17.10, czyli to czas na zapowiadaną przeze mnie rozmowę. Ze mną jest już na linii dr Edyta Bong, wykładowczyni Uniwersytetu SWPS, zajmująca się psychologicznymi aspektami aktywnego starzenia się oraz terapeutka tańcem. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Mam nadzieję, że słyszymy się dobrze. I pani doktor, ja zapytam może na początku, czym tak naprawdę jest to aktywne starzenie i dlaczego jest ono ważne? No bo termin starzenie się raczej wszyscy znamy, ale aktywne? No tak, ja zacznę jak klasyczny psycholog, to zależy. To znaczy, aktywne dla każdego może oznaczać coś innego, tak? Bo dla jednej osoby, aktywne starzenie to może być codzienna jakaś aktywność w ogrodzie. Dla kogoś innego może to być udział w klubie seniora, a jeszcze dla kogoś jakieś spacery czy jakaś, jakieś zainteresowanie hobby. No nie mniej regularna jakaś aktywność. Tak, ta aktywność no, zdecydowanie jest y, ważna w, no, w całym naszym życiu, nawet wtedy, kiedy jesteśmy młodzi. Ale pani zajmuje się y, właśnie terapią, tańca, tańcem wśród seniorów. Y, także na czym polega ta terapia i co ona daje? Tak, no aktywność w ogóle i mm, ruchowa, i taka poznawcza, i społeczna jest szalenie ważna. I to potwierdzają badania. E, lepiej się mm, starzejemy, dłużej żyjemy. Natomiast terapia tańcem, to czym ja się na co dzień zajmuję, to jest um, um, użycie muzyki, ruchu, ciała, może nie w kontekście nauczenia się nowych kroków czy techniki, ale do tego, żeby um, trochę poradzić sobie lepiej z napięciem, ze stresem, poznać nowych ludzi, do tego, żeby może też stworzyć jakieś wspólnoty, poprawić sobie nastrój. To są też wyniki badań, które znam na temat terapii tańcem. I to, może co jest ważne, to terapia tańcem właśnie bardzo często um, to nie jest nauka jakiegoś konkretnego stylu tanecznego, tylko bardziej tak jak śpiewamy pod prysznicem, to takie swobodne tańczenie, improwizacja. No i może warto dodać, że jest też coś takiego jak psychoterapia tańcem, a to już jest inna ścieżka taka, gdzie raczej idziemy z jakimś jakąś trudnością, kryzysem, czy też innym celem do psychoterapeuty tańca. Tak, bo o to też y, chciałam właśnie zapytać, czy jak wyglądają takie zajęcia? Czy jest narzucony jakiś taki temat przewodni, właśnie y, dla którego idziemy, że teraz y, właśnie pozbywamy się stresu i tańczymy, by wytańczyć ten stres? Czy może każdy gdzieś tam te intencje zostawia dla siebie i po prostu przychodzi? Takiej terapii, tańcem akademickiej różnie się pracuje, ale bardzo często już jest to, to stosowany cel terapeutyczny do grupy, czyli możemy pracować z jakimiś konkretnymi tematami. Może to być praca ze stresem, może to być temat, nie wiem, jakichś trudnych zachowań, albo praca z asertywnością, albo z jakimiś emocjami, tak? Więc, więc często jest to już jakiś cel, ale czasami on też wypływa w trakcie zajęć nie zawsze jest tak zaplanowany. Mm, to jasne, to rozumiemy. A jak to e, właśnie wygląda u tych seniorów, bo e, też kiedy się starzejemy, e, no, to jest takie e, troszkę, no może nie brzydkie słowo, bo słowo jak każde inne, ale gdzieś tam nacechowane, kiedy po prostu dorastamy, zmieniamy się, zmienia się też nasze ciało. E, I myślę, że to też może być e, trudne do... Gdzieś zaakceptowania, no bo jednak pamiętamy, jak wyglądaliśmy, jak się czuliśmy jeszcze 5-10 lat temu, no a teraz już rzeczywiście to ciało y, potrafi mniej. Czy tutaj ta terapia tańcem też tym seniorom y, coś może dać? Tak, absolutnie. To też potwierdzają badania i to na różnych, takich y, w różnych obszarach. Na takim poziomie fizycznym możemy poprawić sobie nieco kondycję i takie w ogóle funkcjonowanie na nie wiem, poziomie równowagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej. Natomiast oprócz tego jeszcze seniorom terapia tańca może pomagać w coraz wszechobecnej samotności wielu seniorów mieszka teraz samodzielnie. Nie zawsze może czuje się samotnych, ale chętnie przychodzą na takie spotkania, gdzie mogą z innymi porozmawiać, pobyć właśnie też w takim ruchu tanecznym. I poznawczo też, ja się też zajmuję treningami pamięci, to ja też znam sporo badań z tej dziedziny, że poprzestanie, poprzez poruszanie się w różnych kierunkach, taką relację z innymi, e, możemy też wspierać e, swój umysł, więc śmiało możemy też powiedzieć, że gimnastykujemy e, nasz mózg poprzez taniec. O, to świetnie, tak właśnie <śm> wspomn wspomniała pani o tej samotności i to też gdzieś Aha. to było na liście moich pytań, no bo e, właśnie no seniorzy często kojarzą nam się z tym, że, że gdzieś tam tego kontaktu z drugim człowiekiem zaczyna im brakować, no bo ta bo też chyba to pytanie nasuwa mi się przez to słowo terapia w nazwie, no bo gdzieś tam terapie grupowe raczej kojarzą się z tym, że, że, że nie rozmawiamy, nie utrzymujemy tego kontaktu poza zajęciami. Czy właśnie możemy rozumieć, że ta terapia tańcem to są takie przyjemne zajęcia, gdzie seniorzy mogą też zawiązać te nowe znajomości? Jak najbardziej mam wiele takich grup, gdzie dosłownie powstały przyjaźnie i te osoby potem się spotykały, Poza, poza uczelnią czy poza klubem, tak? Więc jak najbardziej. To też jest jeden z celów, żeby, żeby też ludzie nie wiem, odeszli od telewizorów, telefonów, to byli ze sobą tak naprawdę. No to naprawdę bardzo miła historia i e, bardzo cieszę się, że możemy usłyszeć coś takiego. A e, właśnie... Jak y, tak do końca jeszcze może wygląd wygląda, wyglądają te zajęcia? Czy tam jest mhm. też przestrzeń na jakąś rozmowę po? By jak najbardziej. Porozmawiać mhm. właśnie gdzieś o tych odczuciach, jak się czuliśmy podczas tego tańczenia, co nam to dało? Tak. To właśnie często różni zajęcia terapii tańcem od jakichś innych praktyk tanecznych. Że oprócz tego, że... Jak, jak wszędzie pewnie jest rozgrzewka, jakiś element taki integracyjny, to potem przy tej pracy z tematem jest praca e, właśnie z tym ruchem, e, z ciałem, po prostu ale potem jest właśnie rozmowa, potem jest. E, E, omówienie tego, co czuliśmy. I czasami to jest na forum, jeżeli to są mniejsze grupy, czasami jest to w jakichś mniejszych parach. Jest też e, często duży taki aspekt psychoedukacji, więc e, o, o nie wiem, o tych emocjach na przykład e, rozmawiamy, więc jak najbardziej to jest ważna część terapii tańca. Mm, no to bardzo Super, w sensie bardzo dobrze jest mi to słyszeć, no bo no rzeczywiście brzmi jak takie przyjemne zajęcia, nie tylko właśnie dla ciała, ale i dla głowy. A czy zdarza się, że uczestnicy troszkę się krępują, kiedy jednak mają przyjść i gdzieś tam zacząć tańczyć bez, bez jakiegoś instruktora, mają po prostu wczuć się w rytm muzyki, czy, czy zdarzają się takie sytuacje, gdzie, gdzie trzeba się jakoś przełamać? Jak najbardziej, chociaż um, ja i pracuję z dziećmi, z, ze studentami, z seniorami, to z wiekiem na pewno mniej. E, I to jest też taki większy dystans do swojego ciała i chyba do tego, co inni powiedzą. E, ale oczywiście nawet wśród seniorów, e, wśród osób dorosłych, zdarzają się osoby, które w jakiś sposób e, krępują się czasami swojego ciała, czasami ruchu, jaki wykonują. Natomiast w terapii tańcem jest bardzo dużo na przykład e, ćwiczeń, nie wiem, tyłem do innych osób, albo z zamkniętymi oczami wręcz. E, więc ten e, taki aspekt społeczny, ta ekspozycja społeczna jest dużo mniejsza niż na takich zajęciach przed lustrem e, czy na scenie. A czy takie grupy są liczne? E, to też trochę zależy od e, takiej głębokości pracy, bo... W terapii to mogą być grupy kilkunastoosobowe, w psychoterapii kilkuosobowe, więc też w zależności, czy pracujemy na przykład właśnie przy jakimś klubie seniora czy w szpitalu, nie? To, to w zależności, jakie mamy cele. Mhm, tak, czyli takie, właśnie, może trochę sobie powiemy o tym, gdzie, w jakich ośrodkach takie terapie, takie zajęcia się odbywają. Czyli to jest, są kluby seniora, może jakieś takie miejsca kulturalne w miastach? Tak najczęściej um, zajęcia terapii tańcem, czyli takie bardziej rozwojowe, warsztatowe e, dla seniorów są dedykowane e, w takich placówkach jak Uniwersytet Życiego Wieku, Kluby Seniora, Domy Sąsiedzkie. Czasami przy jakichś jednostkach samorządowych typu biblioteka, szkoła, jeżeli mają taką, taką salę czy miejsce, przestrzeń, to, to, to też się pojawia. To bardzo dziękujemy za te informacje. Mam nadzieję, że któryś z naszych słuchaczy czy słuchaczek poczuje się być może zainspirowani do poszukania czegoś takiego i, i zrobienia czegoś dla siebie. Dziękuję raz jeszcze moją i waszą gość. Bardzo gości dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Gościliśmy y, dr Edytę Bąk, wykładowczynię Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. znaleźć mnie, tam, gdzie wiesz, nie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 może znaleźć mnie może znaleźć mnie może znaleźć mnie możesz znaleźć mnie może znaleźć mnie może znaleźć mnie może znaleźć mnie możesz, znaleźć mnie. możesz.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 Nie poniesie w końcu tam dokąd chce. Każdy z nas chyba kiedyś miał jakąś chorobę wirusową, kiedyś też przez takiego jednego wirusa zostaliśmy zamknięci w domach na niecały rok. No i właśnie, co my o tych naszych przeciwnikach wiemy? Może powinniśmy posłuchać osłuchanych. Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu. Cześć wszystkim, z tej strony Rodi. Oraz Agnieszka. Agnieszka, wirusy. Okej, okay, ale co z wirusy? No wiesz, takie malutkie cząstki, co powodują różne choroby. A, no tak, dobra, no myślisz, że każdy kojarzy, co chodzi... Tak, każdy, każdy odchodzi. Przede wszystkim mogę zacząć z taką biologiczną ciekawostką. Niektórzy, nawet w reklamach czasem, można spotkać takie sformułowanie: na przykład zabić wirusa. Fun fact jest taki, że wirusy z biologicznego punktu widzenia nie są organizmami żywymi jako takimi ponieważ nie mają budowy komórkowej i nie mają własnego metabolizmu. Dlatego też teoretycznie niepoprawnym stwierdzeniem jest zabić wirusa. Ponieważ nie można zabić czegoś, co nie żyje Dokładnie, rzeczywiście, nie pomyślałam o tym Ale to jak najbardziej tutaj ma odwzorowanie No ale dobra, nie mówmy o systematyce biologicznej Wirusy powodują przecież choroby, prawda? Nawet jeśli nie żyją Powodują? Znasz jakieś? No myślę, że tak Covid, e, hejc, chociażby odra, świnka, różyczka No i grypa, która co sezon nas odwiedza tak naprawdę O właśnie, grypa To jest, często jestem mówiąc, choroba etiologii wirusowej Czyli spowodowana zakażeniem wirusowym no i jest to choroba układu oddechowego powodowana przez wirusa grypy typu A, B lub C no i pewnie wiesz, czym się objawia, co? Wszyscy mm -hmm. Zmęczenie, bóle głowy, mięśni, stawów. Myślę, że nie nieraz każdy tego doświadczył. No, gorączka, dreszcze. Kaszel katar też, wydaje mi się, że potrafił być, jak najbardziej. Tak, nic przyjemnego. Leczenie grypy polega przede wszystkim na odpoczynku i nawodnieniu organizmu, czyli przede wszystkim należy chorobę przeleżeć w łóżku. W razie gorączki czy bólu można sięgnąć po leki przeciwgorączkowe lub przeciwbólowe. A ewentualnie w cięższych przypadkach lekarz może zalecić leki przeciwwirusowe, na przykład acyklowir. No, zdecydowanie myślę, że też warto wspomnieć o jednej jeszcze rzeczy, czyli o profilaktyce, zapobieganiu e, tej grypie. No i jak Obydwoje tutaj wiemy. Najskuteczniejszą profilaktyką będzie coroczne szczepienie przeciw grypie, które znacząco zmniejszy ryzyko zachorowania, ale jest jeden haczyk, Ponieważ musimy je powtarzać, no tak średnio co rok najlepiej, dlatego że wirus grypy lubi ulegać mutacjom. Także nie mamy gwarancji, że zeszłoroczne szczepienie uchroni nas przed tegorocznym typem wirusa. Pamiętajmy też oczywiście o higienie rąk i unikaniu kontaktu z chorymi. Zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym, który najbardziej lubi wirus grypy. Punkt, Aga. Nic dodać, nic ująć. Ale jak już jesteśmy w temacie leczenia i profilaktyki, słyszałaś, że niektórzy bardzo chcą leczyć grypę antybiotykami? Słyszałam, chociaż nie chciałam tego słyszeć. Nie jest to dobre podejście. Antybiotyków używa się tylko do leczenia chorób bakteryjnych, także podkreślmy to z wykrzyknikami bardzo. Chociażby dlatego, że te leki po prostu najzwyczajniej w świecie działają na struktury, które są obecne tylko w komórkach bakterii, a nie wirusów, więc na wirusy działać nie będą. No dokładnie. A stosowanie antybiotyków, gdy nie jest to konieczne, przynosi więcej zła niż korzyści, ponieważ może zabić te dobre bakterie obecne w naszym organizmie, na przykład te wchodzące w skład mikroflory jelitowej. No właśnie, a to jest bardzo ważne i mam wrażenie, że ludzie o tym często zapominają. Dlatego pamiętajmy, że nie leczymy grypy antybiotykami. Tak, no i i też, jak mówiłem, należy przede wszystkim przeleżeć te choroby, jak już nas dopadnie. Zdecydowanie oraz pamiętać o profilaktyce, o której mówiliśmy. Jak najbardziej. Zachęcamy do szczepień, myjcie ręce i uważajcie na kontakt z chorymi na grypę. No i myślę, że tymczasem my dziękujemy za wysłuchanie, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia. Do usłyszenia, pa!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 Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Emergency Loop. Emergency Loop. Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ Set Live. O pierwszej w nocy, ze środy na czwartek. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz. Jestem too much. Jestem na styk. Jestem za, aż totalnie przeciwna. Jestem już zaraz, choć możesz jeszcze z psem wyjść. Jestem na czas, my tempo like we flash Not quite my tempo. It's all good. No worries. Here we go. Tak niedobrze znasz. Chcę przeżyć jako twój headliner. Może mnie wpiszesz swój line-up. Lifetime. Tak niedobrze znasz. Chcę przeżyć jako headliner. Może mnie wpiszesz swój line-up. Lifetime. Uderzenia ulic są to w puli Z paru powypada z puli Tu jest zimno Niech ktoś nas przytuli Czętno tego miasta To wodociągowe rury I ciebie w rytmie Może spotkać mnie na których Mówią mi za pięknie mówisz Mówisz Żyję w mieście snów Snów się wcześniej muszę budzić Ręce i Zrobić nam gotowy To quite my tempo Miłość to jedno Miłość to dwa Nic ja nie wszystko jedno Całe życie z hashtag Coś, czy z jedną ręką, jedną mi odgryźdź, drugą sobie hejspon Jestem too much, too much, jestem na styk, jestem za, acz totalnie przeciwna Jestem już zaraz, choć możesz jeszcze z psem wyjść Jestem na czas, my tempo like we Jestem obok, jestem tu, jestem małą, z winną ninjo. Jestem domem takim z basenem i windą Tak nie dobrze chcę przeżyć jako twój na. Może mnie zbliżasz w swój line, line, time Tak nie dobrze znasz. Chcę przeżyć jako headline. Może mnie zbliżasz w swój line, line, Ostatnie 22 minuty i 20 sekund na wygranie jednej wejściówki podwójnej na koncert Tomasza Chyły kwintetu. E, to jest grupa muzyczna, także e, no, Tomasza Chyły i jego kwintetu tak mi się wydaje, w czwartek 23 kwietnia w klubie Pod Minogą. A żeby wygrać, wystarczy, że napiszecie do nas smsa o treści afera, wasze imię i nazwisko i odpowiecie w nim na pytanie konkursowe. A dzisiaj pytam was o to, jak na co dzień dbacie o naszą planetę, no bo w końcu mamy Dzień Ziemi, więc powinniśmy go świętować. SMSy wysyłajcie na 7148. Koszt to złoty 23. Być szalony Nie zmienisz tego Choćbyś był zraniony Był moim kolegą Jak uratowałeś ludziom życie, dziękuję Ci bardzo za to Że ludzie rzucają bicie, że on nie jest ojcem, tylko tatą Przestać go na baton Że ktoś biegnie maraton Nie zmieniaj się Proszę mnie i w oczach prawdy masz i idealną twarz, by słuchać. Kochasz mnie i wiem, że mówisz mi, że z tobą piękne dni mnie czekają. Koncert wiosenny w cyklu Saloni Kulturalne A kto, gdzie i kiedy? Jest to chór Politechniki Poznańskiej Volantes z Soni, latające skrzydlane dźwięki. Piękna nazwa, co? Chór, chór będzie śpiewał 24 kwietnia o godzinie 18 na Politechnice Poznańskiej. Wstęp jest wolny, także zaproszeni są wszyscy z miasta. Więcej informacji znajdziecie na stronie put.poznan.pl. Thank <laughs> you. Dzisiaj mamy Dzień Ziemi z tej okazji w mieście odbywają się akademickie warsztaty i wykłady otwarte. Jednym z nich będzie wykład klimatyczne miasta, jak robią to na świecie. Poprowadzi go Anna Bernaciak z Uniwersytetu Ekonomicznego i dla przykładu zostaną tutaj podane takie miasta jak Kopenhaga, które rozwija zielono-błękitną infrastrukturę, czy Singapur konsekwentnie przekształcający się w zieloną metropolię przyszłości. Brzmi zachęcająco, co? No, Także jeżeli chcecie wziąć udział, to wykład ten będzie miał miejsce już jutro w Galerii Miejskiej Arsenał o godzinie 16. No i tak jak wspomniałam, wstęp jest wolny.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 sam pakuje tornister i sam myje ręce, ale wciąż oczekują tu więcej.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 Skakać parami, chyba że ty już urosłaś i nie chcesz się bawić Jak urosnę ja to tu, wejdę na stół Stanę na palcach i sięgnę po klucz Więcej już nikt nie powie mi, mi Że nie, nie mogę wyjść i otworzę drzwi Jak urosnę to was, przez pasy sam Wezmę za rękę, tam nie znajdą nas i na końcu, końcu świata, przystał, stąd dom na Profesjonalizm to taka cecha, która chyba jest jedną z tych ważniejszych w naszej pracy i właśnie wokół tego perso person profesjonalizmu, profesjonalizmu, który my mamy w sobie. Będzie e, krążył temat tegorocznego szkolenia organizowanego przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu, bo będzie to profesjonalne kompetencje w sporcie. Zostaną poruszone takie tematy jak Kom kompetencje trenerów i instruktorów sportu, ich rola w osiąganiu wysokiego wyniku sportowego, a także to, jak istotny, mają oni wpływ na jakość i bezpieczeństwo prowadzonych zajęć. E ta konferencja, konferencja szkolenia odbędzie się 23 kwietnia między 9.30 a 16.20, a wszystkie szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie awf.poznan.pl. benzynową, za wieczorową porą, za, za spacerami, za ręce razem, za przebiegami z i byle was dogonić Załam szczęką dziesięć groszy Zielony polar, który nadal zawsze no. No i tym sposobem kończymy już dzisiejszy studencki patrol. Słyszycie się jutro o 16.00, od 16.00 do 18.00 z kolejnymi patrolowcami. No już nie ze mną. Ja do zwycięzcy konkursu odezwę się po programie i bardzo Wam dziękuję. A przez te dwie godziny byli z Wami Mikołaj Wichrowski za konsoletą i przed mikrofonem Paulina Bernard. Cześć, do usłyszenia. Shadows land 17.57, czas na serwis informacyjny. Simon Stefaniak, zapraszam. Znowu wrze wokół sytuacji w poznańskim ZOO. Te sprawy po raz kolejny nagłaśnia radia Ewa, radna Ewa Jemielity. Jak przekazała w ogrodzie dochodzi do rażących zaniedbań. Między innymi niepoprawny ma być sposób przechowywania leków. Niepokoi ją również temperatura w chłodniach. Sprawdzając chłodnię z padliną zarówno w piątek jak i w poniedziałek stwierdziłam tam temperatury minus 1, minus 7, minus 8 stopni Celsjusza. Aby móc przechowywać takie zwłoki temperatura w takiej chłodni, a właściwie mroźni powinna wynosić co najmniej minus 18 stopni Celsjusza. W innym przypadku nie możemy mówić o bezpieczeństwie epidemiologicznym. Mówiła radna PiS Ewa Jemielity. Remigiusz Koziński, kierownik Nowego ZOO, informuje, że ogród zoologiczny ustosunkuje się do zarzutów przedstawionych przez radną. Kolejne 11 osób z zarzutami w śledztwie korupcyjnym dotyczącym Poznańskiego Zarządu Dróg Miejskich. CBA zatrzymało przedstawicieli firm deweloperskich i projektowych, którzy wręczali korzyści majątkowe byłemu naczelnikowi Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych ZDM w Poznaniu. Śledztwo ma charakter rozwojowy, co oznacza, iż niewykluczone są dalsze zatrzymania. Łącznie w tym śledztwie wraz z tymi osobami, które zostały ostatnio zatrzymane, zarzuty usłyszało 20 osób. Poprzednio zarzuty przedstawiono 9 osobom, tych zarzutów było wówczas 14. Informuje prokurator krajowa Katarzyna Calów-Jaszewska. W toku śledztwa służby 30, przeszukały 30 różnych lokalizacji na terenie kraju i zabezpieczyły obszerny, obszo, obszerny materiał dowodowy, m.in. dokumentacje, urządzenia elektroniczne, pieniądze oraz nielegalne substancje i broń. Wiadomości z Politechniki Poznańskiej Politechnika Poznańska we współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej zapraszają na, we, na webinarium z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej pod tytułem Szybciej, Wyżej, Dalej i Bezpieczniej. Jak chronić własność intelektualną w sporcie? Wykład odbędzie się w przyszły poniedziałek w dwóch częściach. Od 10 będzie o patencie w sporcie, a od 12 szkolenie dla pracowników. Prawników. Więcej informacji znajdziecie na stronie putpoznań.pl. Informacje z dróg i ulic na 98 i 6. Kierowcy, posłuchajcie, na trasie Pniewy Poznań na wysokości miejscowości Byteń trwają prace utrzym utrzymaniowe na drodze krajowej 92. W związku z tym trasa może być zakorkowana. Z kolei na trasie A2 przed zjazdem na komorniki tir znalazł się w rowie. Całe szczęście nikt nie ucierpiał, a straż pożarna zakończyła pracę. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejnym zapraszam za godzinę.